Na sto procent. O życiu, o chrześcijaństwie, o życiu przy Chrystusie. Na sto procent. Co co. Witam bardzo serdecznie w nowym podcaście. W podcaście pod tytułem Na 100% Mam na imię Daniel. Mam około 30 lat. Mieszkam w Dublinie od kilku lat. Wcześniej mieszkałem w Polsce, w okolicach Szczecina, Koszalina. Też troszeczkę w rejonach Warmii i Mazur przez jakiś czas. No ale teraz, tak jak mówiłem, mieszkam w Dublinie. Sam jestem katolikiem to myślę, pozwala mi nazywać się chrześcijaninem, ponieważ wierzę i wyznaję Jezusa Chrystusa jako mojego Pana. Wierzę w Boga i myślę, że to dosyć istotne, wierzę też Bogu. Mm. Mam nadzieję, że nikt tutaj nie będzie miał problemu z tą moją katolickością, a jeżeli będzie miał, to oczywiście podcastów jest dużo i każdy może wybierać. Ja nie będę się upierał, żeby ktoś przy mnie został nie będę się zmieniał nie będę zmieniał swojej katolickości, tylko po to, żeby utrzymać tutaj jak najwięcej ludzi. Na co dzień jestem mężem, bardzo dumnym mężem, bardzo kocham moją żonę i właściwie poza moją, moim chrześcijaństwem, poza moim życiem z Chrystusem jest to najważniejsza płaszczyzna mojego życia. Właśnie moja żona. Oprócz tego interesuję się też ratownictwem medycznym, mam kilka innych pasji, ale może kiedyś tam jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Wracając do życia na 100%. Chciałbym porozmawiać tutaj z Wami i zastanowić się, czym jest życie na 100%, czy warto na 100% żyć, ale najważniejsze jest to, żeby porozmawiać i zastanowić się nad tym, czym takie 100% życie jest dla chrześcijanina dzisiaj. Czy warto żyć na 100% jako chrześcijanin, i czy warto być w 100% uczniem Chrystusa dzisiaj w takim, a nie innym świecie? Czy warto narażać siebie? Czy warto no, poddawać się przy przeróżnym presjom? I, e, myślę, że też tej presji, którą sami na siebie nakładamy e, myśląc o chrześcijaństwie. Może to tyle, e, jeżeli chodzi o wyjaśnienie e, stuprocentowości tego stuprocentowego podcastu. Teraz puszczę Wam jakąś muzyczkę, żebyście mogli troszkę przetrawić to, co mówiłem o tematyce. A po muzyce spróbuję powiedzieć Wam o tym, czym ten podcast nie będzie. Czyli czego raczej nie powinniście się tutaj spodziewać, o czym raczej nie będę mówił i o zasadach, które raczej dobrze by byłoby przestrzegać tak komentując, jak jakoś się udzielając. No i poruszymy jeszcze parę innych kwestii. Dziękuję. No dobrze, posłaliśmy sobie troszeczkę muzyczki, a teraz e, powiem o tym, o czym mówić miałem, czyli o tym, czego nie należy się spodziewać po tym podcaście i o tym, czym ten podcast nie będzie. Nie będzie to podcast o Biblii. Nie, jest, nie będzie, nie jest to podcast biblijny. Biblia być może będzie używana i czasami będę może podawał jakieś fragmenty Pisma Świętego, ale nie będę podawał przynajmniej w większości dokładnych cytatów z adresami i tak dalej. Ja nie jestem tym specjalistą, są ludzie lepsi ode mnie, więc zostawiam mi to. No i tego nie należy się tutaj spodziewać. I też proszę, żeby nie czynić mi zarzutów, że jestem katolikiem, w związku z tym nie znam Pisma Świętego, w związku z tym nie robię tego dokładnie, nie przedstawiam Pisma Świętego dokładnie, bo to jest akurat dość bzdurny zarzut, jeżeli chodzi o mnie. No ale to też nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że to nie jest podcast biblijny i, no i nie ma się tutaj co spodziewać, że takim podcastem będzie. Nie będzie to też podcast, dla takich zagubionych dusz. Ja nie jestem przewodnikiem duchowym. Ja przewodnikiem duchowym nigdy nie byłem i zapewne nie będę. Nie jestem żadnego rodzaju guru. Nie mam wiedzy większej niż inni. W związku z tym proszę się nie spodziewać, że będę tutaj kogoś prowadził albo robił jakieś inne rzeczy. Nie mam takich ambicji. Nie chcę tego robić. Chcę po prostu dzielić się swoim odczuwaniem Boga i swoim myśleniem z Wami. Następna rzecz, której nie spodziewałbym się tutaj, a nawet której jako właściciel podcastu i nadający nie życzyłbym sobie tutaj, to walka między wyznaniami. Chociaż sam jestem katolikiem, to będę się starał tutaj nie promować katolicyzmu jako takiego i nie namawiać was, żebyście katolikami się stali. I też chciałbym, żeby w komentarzach nikt nikogo nie namawiał do zmiany wyznania i żeby sprawy tego, kto jak wierzy, pozostawić tym, którzy wierzą. Każdy przejaw nietolerancji będzie tutaj traktowany w sposób należny. Nie możemy się nietolerować, jeżeli chodzi o nasze wyznawanie Boga. Nie będę tutaj akceptował nikogo, kto nietolerancji będzie propagował. Na koniec wypadałoby, żebym powiedział jeszcze troszkę o sprawach technicznych, bo to też chyba raczej z tej półki, czego spodziewać się nie należy. Nie należy spodziewać się profesjonalizmu, ponieważ jest to podcast, więc z tego co przeczytałem w internecie jest to rzecz amatorska, z, samej, z samego tylko założenia nie jest profesjonalna, ale ja jestem zupełnie świeży w tym temacie, co zresztą możecie słuchać po tym jak muzyka jest tutaj poukładana, to jest eksperyment. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Przeczytałem tylko jeden mały poradnik w internecie. Z czasem pewnie będzie coraz lepiej. Mam przynajmniej taką nadzieję, ale na razie jest nie najlepiej. Mam nadzieję, że też nie najgorzej. Być może Wasze porady, być może ktoś będzie chciał podjąć jakąś współpracę, żeby to lepiej wyglądało. No ale na razie wygląda jak wygląda. Niemniej jednak mam nadzieję, że będzie dobrze i to z Waszym udziałem. Co do przyszłości podcastu na 100%, Planuję, jeżeli uda się nam, mi i Wam ten eksperyment, jakim jest ten podcast, to będę chciał wykupić domenę i tak, żeby to wszystko było bardziej stabilne, przechowywać to wszystko na, na swojej własnej domenie. To wszystko jest kwestią przyszłości. Na razie musimy wystartować. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą się to po prostu uda. Tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć Wam szczęśliwego Nowego Roku, życzyć Wam życia na 100% w tym Nowym Roku przy Chrystusie i samego Chrystusa w Nowym Roku życzę Wam. Jeżeli są jakieś pytania, proszę zamieścić je w komentarzach. W następnym podcaście spróbuję na te pytania odpowiedzieć. Podcasty będą prawdopodobnie ukazywać się co tydzień, w jaki dzień to się jeszcze zdecyduje. Na razie jeszcze nie ma takiej decyzji, nie ma, e, nie ma też ciśnienia, żeby teraz decydować. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Pozostaje mi już tylko podziękować Wam za to, że wysłuchaliście odcinka powitalnego. Mam nadzieję, że tematyka i y, to w jaki sposób o tym mówię zachęciły Was troszeczkę do tego, żeby odwiedzić mnie jeszcze raz i wysłuchać następnego podcastu, który obiecuję, pojawi się za nie więcej niż 7 dni. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.